Czy dociera teraz do was, czym stoicie tu ze mną I dlaczego wasze serca spowiła piekiel na ciemność Ja na zawsze tu zostanę uwięziony na łańcuchu Jestem spadkobiercą nieszczęść pieprzony na stiturus Sytuacja życia wzięta i pokarta z twojej strony Wobec ludzi mniej bogatych, tych co gorsze mieli domy Przeraża cię to miejsce, lecz tak? Abyś zmienił swoje życie i zaczął ci doceniać Miałeś wszystko, chciałeś więcej, zobacz gdzie wylądowałeś Wita pograniczy śmierci, nie tego się spodziewałeś To chęć posiadania, to ona cię zgubiła Zapomniałeś co w życiu istotne, więc nadeszła chwila Której stoisz przed diabłem, to jak sąd ostateczny tutaj nie ma Likości twój wybór nie był koniec. A strada straciłeś i wiesz o tym doskonale Oszukałeś kobietę, która kochała cię wytrwale Lecz gdy ona po tym fakcie odnalazła swoje szczęście Postanowiłeś je zniszczyć, wbijając tyle w serce To niewinna osoba, której krzywdę wyrządziłeś Ci spotkała cię kara i myślisz po co to zrobiłeś Bo ktoś zabrał ci skarbę, którego sam nie doceniłeś. Powiedz po co to wszystko ja wiem, bo bez usta nie piłeś Czym się różnisz od Adama, tym że się nie powiesiłeś Teraz widzisz jaki Jesteś, lecz nie widzisz jaki byłeś, byłeś. Zbyt leniwy, by swe życie doprowadzić o porządku Pewnie chciałbyś tak jak wielu Zacząć wszystko od początku z miejscu nie dasz rady Brak ci zapału i chęci A więc słuchaj się w te słowa I je miej zawsze w pamięci Tego nie da się uniknąć, bo nikt jeszcze nie zdołał Chodzi o to, aby człowiek za wszystkie grzechy żałował Więc wracajcie już do domu Rodziny, dzieci, żony Pamiętajcie za swe czyny Każdy będzie rozliczony już wiesz, które popełniłeś, które podniosły cię i którymi zabiłeś Silne uczucia, z których dumny byłeś, poddałeś próbie uczucia swe i z uczuć swych zakopiłeś Zeknie opluł, łańcuchem nieczystości i twarz mu oplął Patrząc w lustro złości posypał kreskę prochu, podał pod nos, ciągnął po trochu Myśląc ciemny jego los, Gdzie głos rozsądku. A niego cios nie czuję ulgi, lecz strach, wszystko w porządku. To sen na strach, odczuwasz go cały czas i od początku. Zaczyna się sen, zło wrogi Zap cię nie kinie w zarodku Bo nie potrafisz go zabić i czujesz kresz W żołądku skupiasz się na nim Uważaj, by nie stracić wątku Jak stracisz, to sam siebie zranisz O jakbyś wział trochę w rzodku To gardła i stał pośrodku piekła, a nieba Nie mógłbyś znieść z trupa kleba klema Żałował komuś, co niemal z głodu umierał Czując ten zwróz, czego bycie by cię wierał Po którym byś się nie pozbierał Dlatego pomóż drugiemu Nawet temu, w by to ci jest nie bądź obojętny, nie bądź wrogiem dla wroga Nie bądź pazerny, bądź miłosierny wobec Boga Bądź wierny, lecz nie stanie u jego boku Twa noga, twoje myśli nie będą czyste jak woda Chociaż nie mówisz, że krystal nieczyste, to byłaby trwoga na tłapu złych myśli, bo nim nie głowa chce iść spać i ci... wstać Zacząć wszystko od nowa, czego chcesz? Panie Adamie, zbieraj się prędko, czekam się bramie Żegnajcie koniec, Jak bramę minę, zarzucę krzyż na plecy Drogi nie skrócę, winy nie zrzucę z pleców za krzyż.